Agaton Giller. Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854. Odcinek 42. Za czasów Katarzyny Moskwa postawiła pierwszy krok w Ameryce. W roku 1783 Szelichow zajął wyspę Kadiak. Wspominamy o tym drobnym wypadku, dlatego że przy teraźniejszym krzątaniu się Moskali nad ujściem Amuru i staraniu się o zapanowanie kraju nad Amurskiego i brzegów morza od ujścia tej rzeki aż do Korei prawie, nadaje ważność drobnemu osadawianiu się Moskali w Ameryce. Przy wstąpieniu na tron Katarzyny przestrzeń Moskwy wynosiła 320 550 mil kwadratowych. Przy śmierci zaś jej 1796 339 550 Ludność w roku 1762 wynosiła 19 milionów, a w 1796 Roku – 36 milionów. Tak nagły wzrost, liczne zabory nikogo w Europie nie straszyły. Europa długo bezczynnie przypatrywała się rosnącemu carstwu i wierzyła skromnym słowom moskiewskiej dyplomacji, przekonywającej, że Moskwa nie ma ambitnych i zaborczych planów. Wierzyła moskiewskim publicystom, Usiłującym dowieść, że Moskwa nigdy nie była zaborczą. Bez względu na wypadki powszechnie znajome, na ciągłe i ogromne zabory, na gwałtowne i nadzwyczajne powiększenie się terytorium Moskwy, Moskale dotąd jeszcze głoszą, iż państwo ich nie jest zaborcze. Jeżeli pisarzy demokratycznych można czasami posądzić o naciąganie historii dla swojej idei i o przeniewierzanie się prawdzie i rzeczywistości, tym bardziej zarzut ten można uczynić pisarzom monarchicznym, a szczególnie moskiewskim. Więcej oni krzywią, fałszują wypadki i naciągają rzeczy swego interesu i bardziej kłamią niż demokraci. Panowanie Katarzyny pod względem wewnętrznych przemian nie mniej jest ważne. Carowa przyjaciółka Woltera, słynna niby z rozumu i nierządnego życia, starała się o polor w narodzie i ociosywała z wierzchu grube natury swoich poddanych, niewiele troszcząc się o podniesienie ich umysłu i o prawdę w polorze. Za jej panowania Pugaczew odegrywał rolę zamordowanego Piotra III i zbuntował wschodnie prowincje Moskwy. Częste ukazywanie się samozwańców cechuje historią i charakter rewolucyjny Moskwy. Powstanie w Moskwie 1771 roku doskonale wykazuje z jaką trudnością przyjmują się tam wszelkie choćby najdobroczynniejsze nowości. Morowe powietrze dziesiątkowało mieszkańców Moskwy. Dziennie przeszło 200 osób umierało. Rząd w powstrzymywaniu gwałtowności zarazy trzymał się sposobów używanych w Europie. Urządził Lazareta i kwarantany, a ludzi zdrowych nie dopuszczał do zarażonych domów. Lud zabobonny, nie dowierzając cudzoziemskim doktorom, głosił, iż doktorzy gubią ludzi w kwarantanach, że morowe powietrze nie jest zarazą, lecz tylko gorączką i to wcale nie niebezpieczną i obwiniał rząd, iż działa na zgubę narodu. Nieukontentowanie wzmagało się z każdą godziną, aż 16 września 1771 wyraziło się rozruchem na ulicach i wyraźnym buntem, lecz wkrótce strzały armatnie i karabinowe uśmierzyły rozruch. W owej epoce rząd chciał zaprowadzić w Moskwie uprawę kartofli, lecz chłopi nie chcieli ich sadzić, nazywając kartofle rośliną pogańską i trującą ludzi. Carski ukaz zapewniający o użyteczności kartofli i rozkaz samej carowej nie mógł przekonać upartych. W wielu miejscach batami i rózgami zmuszali do sadzenia kartofli. Mimo tego wiele czasu upłynęło, zanim znikł ten dziwny przesąd. Taki to materiał gruby i twardy służy za narzędzie carom. W czasie panowania Pawła, którego zadusili Pachlen, Benissen i inni spiskowi, przestrzeń pięćdziesięciu mil kwadratowych oderwana od Persji przyłączoną została do Moskwy. Następca Pawła Aleksander I, który należał do spisku na życie ojca, także znakomicie powiększył przestrzeń Moskwy. Prócz tego jego panowanie okazało siły ogromne i wielką potęgę Moskwy. Nie mając ani jednego generała, który by mógł porównać się z Napoleonem, pobił najdzielniejszego wodza stojącego na czele pięciuset tysięcznej armii, zebranej z całej Europy. Po upadku Napoleona Aleksander był panem wypadków i pierwszym monarchą w Europie. Restauracja we Francji, przywrócenie despotyzmu i niewoli w Europie, uśmierzenie rozruchów ludowych we Włoszech, kongres lublański, ostatni cios wymierzony na sprawę rewolucji i wolność wyszedł od Aleksandra. A Moskwa jako państwo największego wpływu, mające siły zdolne oprzeć się całej Europie, stała się panią Europy. Święty Alians, który utworzył Aleksander więcej jak przez lat trzydzieści, kierując sprawami Europy, był narzędziem carów i dobrze im służył stosownie do ich potrzeb, woli i interesów. Moskwa była punktem najwyższym chwały Napoleona, a pożar jej początkiem jego upadku, klęską cywilizacji i wypadkiem podnoszącym Moskwę nad wszystkie nowoczesne despotyczne państwa. Nie będziemy opisywali rozlicznych sposobów wpływania Moskwy na sprawy i gabinety Europy. Ale zwrócimy uwagę czytelników naszych, że podobnie jak Aleksander zadał ostatni cios wypadkom, które wywołała rewolucja francuska 1789 roku, tak znowu następca jego Mikołaj zadał ostatni cios dążnościom ludów do wolności, które wywołała rewolucja 1848 pokonaniem Węgrów. Nie jest więc pustym frazesem, cośmy za innymi powtórzyli, iż Moskwa jako wróg wolności jest szkodliwą dla ludzkości jej postępu, a jako państwo powoli, lecz trwale rozszerzające swoje terytorium jest niebezpieczne dla narodów, jako zaś państwo, w którym reakcyjne dążności całej Europy znajdują pomoc, Zagraża cywilizacji. Aleksander przy wstąpieniu na tron zastał Moskwą mającą przestrzeni 349 472 mil kwadratowych. Przy śmierci zaś jego po 25-letnim panowaniu Moskwa miała już przestrzeni 362 890 mil kwadratowych. Przyłączył on do caratu białostocki obwód, dzisiejsze Królestwo Polskie 2292 mil kwadratowych, Bezarabia i część Mołdawii, które oderwał od Turcji, Gruzję i ziemia oderwana od Persji 2356 m2, Dagestan, Sirwan, 1553 mile kwadratowe, Wyspy Alandzkie, Finlandię, część Laponii i wschodnią Bośnią, które oderwał od Szwecji, 4977 mil kwadratowych. Mikołaj wpływ Moskwy na sprawy Europy bardziej jeszcze utrwalił. Lecz gdy Aleksander pozornie przynajmniej był przyjacielem cywilizacji i oświaty, Mikołaj jest jej już jawnym przeciwnikiem. Panowanie tego despoty obfituje w klęski przeciwników caratu. Zgnębił okropnie Polaków, pokonawszy nas w krwawej wojnie roku 1831, a przez cały ciąg carowania swego był Neronem, dla polskiego narodu. Pokonał Węgrów, walczących za narodową sprawę. Pokonał Persów i Turków, a pierwszy raz w obecnej wojnie, którą wywołał w zamiarze zabrania Turcji, znalazł przeciwników w Europie. Przejrzała przecież Europa i tę równowagę, którą Moskwa dawno nadwyrężyła, pragnie przywrócić. Ale... Czy pokona carat? Kładziemy tu znak pytania, albowiem Moskwę, ujarzmicielkę narodów i dyplomatyczną władczynię Europy, pokonać tylko można wojną polityczno-narodową. Obecnie zaś monarchowie sprzymierzeni walczą z Moskwą z pominięciem sprawy Polski. Mikołaj przyłączył do caratu nową Armenią oderwaną od Persji i tureckie fortece Anape Poti Achałcyk Achałkałaki i tak dalej prócz tego utrwalił swą władzę nad Kirgizami i posunął się w granice Chiwy i Chin w Europie niewiele już dla Moskwy zaborów ale w Azji otwiera się przed nią szerokie pole potęgi wpływ jej Przeważny w Turkestanie zapowiada upadek tego państwa, a zabranie Chinom ziemi amurskiej, ulokowanie się na brzegach Oceanu Wschodniego, gdzie posiada wyborne zatoki, zdolne na porty wojenne, wspólny interes z Ameryką w pokonaniu Anglii, słabość Chin i Japonii, może dać Ceratowi potęgę, jakiej historia nie zna jeszcze. Wówczas Moskwa, wsparta siłami Azji, będzie już mniej dbać o koalicje i przymierza dyplomatyczne Europy i będzie mogła zalać Europę azjatyckimi hordami, a wolność wszędzie stłumić. Nie uprzedzajmy przyszłości, powtarzając plany i słowa samychże Moskali, które nieraz słyszeliśmy, nie uprzedzajmy przyszłości, chociaż zadziwiająca ślepota Europy we względzie jej planów, słaby opór i jej przewadze zdaje się planom tym wiele dawać prawdopodobieństwa. Dla niepoprawnego radia .pl czytała Katarzyna.